Krzyżowanie ulic przed Arsenałem jest puste, puściusieńkie. Rozpierzchł się gdzieś i ukrył tłum przechodniów. Zniknęli tak licznie w tym miejscu szmuglerzy towarów do getta. Wszędzie cisza. Tylko w powietrzu unosi się jeszcze zapach prochu. Jasnym płomieniem dopala się auto więzienne. Na jezdni leżą trupy pięciu gestapowców, gdzieś dalej trup oficera SS, na chodniku granatowy policjant. A na tę scenę bitewną... Jednego z najsławniejszych wyczynów Polski podziemnej patrzą prastare mury Władysławowskiego Arsenału, świadka insurekcji kościuszkowskiej i rebelii listopadowej 1830 roku. Poszczególne sekcje oddziału przeprowadzającego odbicie więźniów oddalały się od miejsca akcji różnymi ulicami. Alek na czele swej sekcji granatniczej szedł szybko długą w kierunku miodowej. Zbliżał się do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, w którym mieściły się biura Arbatzamtu. Naprzeciwko biegnącej z bronią w ręku sekcji, po drugiej stronie jezdni wyszła z urzędu grupa około siedmiu cywilów. Rzut oka na nich nie dał powodu do niepokoju. Biegli więc dalej, gdy nagle któryś z idących mężczyzn dobył szybko pistoletu i strzelił. Niemcy! Alek uczuł ostre uderzenie w brzuch. Uderzenie tak silne, że skurczył się, zatoczył i upadł na chodnik. Dotknął lewą ręką ubrania i wyczuł coś ciepłego, lepkiego. Spojrzał. Krew! Przez chwilę skurcz strachu wstrzymał bicie serca, ale potem w ułamku sekundy szarpnęła mózgiem ostrość świadomości. Ujrzał bowiem lufem pistoletu wymierzono wprost w swoją twarz. Niemiec nie zdążył strzelić, a Noda, jeden z ludzi Alka, szybciej nacisnął spust swego pistoletu i w chaosie strzałów, które nagle rozległy się na ulicy, aległ dostrzegł walącego się z nóg Niemca. Reszta pieszchła za bramę Arbać-Zamtu i stamtąd strzelała dalej. Wytłuką nas jak Kaczki, jeśli się nie przebijemy, mignęło w omdlewającej głowie Alka, gdy uświadomił sobie, że odwrót sekcji z powrotem ku arsenałowi jest niedopuszczalny. Fala energii napłynęła do trzepoczącego przed chwilą w niepokoju serca. Zamur, zamur! krzyknął do swoich. Próbował powstać i nie mógł. Skurcze chwyciły mięśnie brzucha. Zdołał się jednak unieść na rynku, wydobył z kieszeni granat, odbezpieczył i całą moc skupiwszy na rzucie, cisnął przez jezdnię ku bramie, za którą schronili się urzędnicy, Niemcy. Gdy widział, że granat skacząc po chodniku toczył się do bramy, przywarł głową do betonu ulicy. Huk eksplozji, a w chwilę potem jęki rannych wskazały, że granat poskutkował. Strzały z bramy Arbać zamtu umilkły. Naprzód, naprzód, krzyczy Alek. Część kolegów pędzi dalej, dwóch pozostaje przy Alku. Zatrzymują przygodne obce auto i usunąwszy szofera, wciągają rannego. Po chwili pędzą długą. Alek stara się powstrzymywać dłonią broczącą krew, a jednocześnie rozmyśla nad tym, gdzie w tym stanie zajechać. Niepokoi go także wojskowa ciężarówka niemiecka, która nie chce odczepić się od auta i towarzyszy mu krok za krokiem. Widocznie wojskowy szofer zorientował się w sytuacji i pragnie zatrzymać uciekających. Oto ciężarówka robi na wierażu skręt, wymija uciekających i gwałtownie zagradza swą potężną masą drogę małemu samochodowi osobowemu. Alek. Mimo upływu krwi i bólu czuje się odpowiedzialny za całość Od paru minut trzyma w ręku granat Gdy ciężarówka zabiegła drogę i paru żołnierzy szykuje się do wyskoczenia Alek uchyla drzwiczki swego auta i ciska pod ciężarówkę granat W tej samej sekundzie towarzysz Alka prowadzący auto skręca na chodnik A ledwo wyminął ciężarówkę rozległa się eksplozja wybuchu Jeden z żołnierzy niemieckich upadł, dwa inni gdzieś zniknęli po kilkudziesięciu minutach auto Alka zatrzymuje się przed jego domem na Żoliborzu. Koledzy prowadzą go pod rękę. Opanowując falę omdlenia, idzie powoli. Wchodzi do bramy i zmierza do mieszkania. A zasadą podstawową przy ranach w brzuch jest żadnych ruchów, żadnego wysiłku. Alek nie zdawał sobie sprawy z tego, jak poważnie jest ranny i jakie grozi mu niebezpieczeństwo. Odczuwał co prawda bóle, lecz samopoczucie psychiczne było tak świetne, a myśli o wyzwoleniu Rudego i zwycięskiej walce tak podniecające, że chciało mu się nieustannie o tym mówić. Był przy tym zadowolony z siebie. Ten granat pod Arbeidzamtem musiał sporo poharatać Niemców. No i dał wolną drogę jego ludziom. O, kiepsko by było, gdyby się nie przebili przez strzelających szkopów. Wezwani lekarze nie mieli po oględzinach chorego dobrych min. Nawet natychmiastowa operacja nie poprawiła stanu. Lecz Alek czuł się doskonale. Mimo wzrastających bólów był wesoły i bardzo żywy. Ciągle go ktoś odwiedzał z rodziny. Basia, któryś z przyjaciół. No, nareszcie się tu wyśpię. Wyśpię za wszystkie czasy, żartował Alek. A do Basi poważnie... Nie uwierzysz, ale jednym z powodów mego zadowolenia jest to, że wreszcie ja sam cierpię. Dotąd cierpieli inni. Tyle ludzi, ojciec, a ostatnio przeze mnie matka. To, że mnie dotąd omijało, było nieznośne. Teraz wszystko w porządku. Basia patrzy w twarz kochanego chłopca i choć szarpie nią niepokój, uśmiecha się łagodnie. Bierze ręce Alka w swoje dłonie i głaszcze je delikatnie. Alek przymyka oczy. Jest mu tak dobrze. Drugiego dnia po operacji nastąpiło silne pogorszenie. Mocny, tępy ból nie ustawał ani na chwilę. Jak tam rudy? Mój kochany, weź te pomarańcze i zanieś rudemu. Tak bardzo chciałbym go zobaczyć i pogadać z nim. Ten ma dopiero do opowiadania. Alek nie wiedział nic o ciężkim stanie Rudego. Nie powiedziano mu, by go nie martwić. Temperatura wzrastała, osłabienie opanowywało ciało. Gdy został sam z kimś z rodziny, poprosił o portmonetkę. Z jednej z jej przegródek wyjął malutką karteczkę. Ręką Basi była na niej napisana modlitwa, która Alka najwięcej wzruszała. Kto się w opiekę odda panu swemu, a całym sercem szczerze ufa jemu. Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga. Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. Alek słuchał odczytywanych słów psalmu i uśmiechał się. Rzecznie do wiary, mimo cierpień fizycznych, Alek wciąż czuł się bardzo dobrze. Śmierć najprawdopodobniej ominie go tym razem. Ale gdyby przyszła, niech przychodzi. Niech śpiesz, jest całkowicie gotów na jej przyjęcie. Tyle setek razy już o niej myślał. Tak zawsze był na nią gotów że zżył się z nią i niemal zaprzyjaźnił. Swoją część roboty odwalił. Odwalił ją tak dobrze, jak tylko mógł. To najważniejsze. A przy tym był w tak przyjaznych stosunkach z Panem Bogiem. Halo, jak tam Rudy? Mówił już tak cicho, że Jędrek musiał pochylić się nad rannym. Było rzeczą oczywistą, że każdej godziny może nastąpić koniec... Wieść ta błyskawicznie rozeszła się wśród przyjaciół Alka, wywołując męczące uczucie przygnębienia i rozpaczy. Odchodził w zaświaty ich najdroższy przyjaciel, a oni byli bezsilni. Tu już nic pomóc nie mogli. Alek gasł, tracił przytomność. Rozumiał już, że gra jego życia dobiega końca. Rozumiał i nie przestawał się uśmiechać. Jakaż to wielka była gra. A w innej części stolicy, na Mokotowie, leżał wśród przyjaciół Rudy. Zmieniali się koło niego ludzie, ktoś najbliższy z rodziny, przyjaciele, ale jeden człowiek trwał w pokoju chorego bez przerwy. Zośka.